Słuchacie, Słuchacie Wojewódzkiej, wojewódzkiej Bazy, bazy okrętów, okrętów Podwodnych. Wojewódzka baza okrętów... Skąd wiem, że jest weekend? Od Rysia Telemaniaka. Ostatnio w każdy weekend wierci dziury. Rysiu Telemaniak zmienił już kable, zmienił czaszę obrotową, co tydzień coś zmienia, ale nie może ostatnio złapać swoich 1769 kanałów. Bo coś mu tam nie goli tak jak potrzeba No i tak sobie wierci Sobota 9.30 A my mamy już 30 parę minut wiercenia W zeszłym tygodniu był u mnie zapytać Czy nie mam Czasem pożyczyć jakiejś porządniejszej wiertarki Niestety nie mam żadnej, a może na szczęście. No i tak to właśnie jest z tymi weekendami, z tymi sobotami. A o długim weekendzie porozmawiamy za chwilę w dalszej części. Niezły jest, prawda? 13 lat temu w mieszkaniu pode mną zamieszkał jakiś kretyn, zatrudniony gdzieś, podobno jako aktor, który codziennie od przyjścia z roboty przez resztę dnia i część nocy wierci dziury w ścianach i suficie. Dzisiaj przychodzą do mnie koledzy z, z wiertłami udarowymi. Będziemy razem borować dziury. Weekend majowy, tą taką długą majówkę, pracowaliśmy w kratkę. Jeden dzień do pracy, jeden dzień wolnego. Jeden dzień do pracy, jeden dzień wolnego. Koło myja. Na dłuższą metę człowiek by nie wiedział, co z sobą zrobić, bo nie wiadomo, czy to poniedziałek, czy piątek, czy może niedziela. Ale, że ktoś musi pracować, a my niebawem ruszamy do Grecji, zdecydowaliśmy się korzystać w międzyczasie z tych wolnych dni majowych, a w międzyczasie pracować, bo wiadomo, że pracuje się też i na pół w te dni Ładnie tu ptaszki ćwierkają, prawda? w międzyczasie byliśmy w Korniaktowie Północnym to jest kawałek za łańcutem w pięknym miejscu malowniczym tam gdzie zaczyna się kotlina sandomierska na samym, samym skraju lasu nad jeziorkiem gdzie mój kolega ma taki piękny, piętrowy, drewniany domek letniskowy spotkaliśmy jego tam i jego rodzinę Dość liczną zresztą. Chłopaki mieli chyba z 4 czy 5 gitar. Mieli harmoniki ustne. I przy grillu z dzieciakami, przy akompaniamencie muzyki, miło spędziliśmy wieczór. Było naprawdę przesympatycznie. Z tej strony pozdrawiam Roberta z tego miejsca. Jego braci i jego rodzinę. Nie było się spotkać. Robert to mój bardzo dobry kolega, ale nie widzieliśmy się już dość dawno. I w końcu nadszedł ten moment, że mogliśmy się spotkać i pogadać o starych rowerach. Jutro już kończy się ten długi weekend, a my postanowiliśmy, że nie będziemy zbijać bąków w mieście. Tylko wyjedziemy na wieś. Piątkowy, wieczór po pracy. Ruszyliśmy i przejechaliśmy te prawie 200 km. Ale warto było. Tu oprócz ćwierkających ptaków, szczekających piesków i gdzieś w dali majączącego traktora życie płynie wolniej. Mamy tutaj babcie, Gruby już po osiemdziesiątce, mieszka w takiej fajnej ceglanej chacie gdzieś na odludziu za Zamościem w tej miejscowości jest tylko przystanek autobusowy ze dwa sklepy przydomowe błyn szkoła Remiza strażacka z małą biblioteką, drewniany kościółek i stara gorzelnia, która kiedyś należała do majątku, który miał blisko 200 hektarów. Oczywiście został on później odebrany i jedyny dziedzic żyjący z tego rodu mieszka gdzieś we Francji. W dworku, w którym mieszkali niegdyś jest dziś szkoła zresztą bardzo ładna w przepięknym parku ze starym drzewostanem w którym gnieżdżą się jakieś duże, drapieżne ptaki można tu spotkać lisy, sowy wszędzie jest zielono zwłaszcza o tej porze roku w maju jest pięknie, bo kwitną jabłonie wiśnie pachną kwiaty wszędzie jest Pięknie i zielono. <śmiech> Lubimy tu przyjeżdżać. Nawet bardzo. Tu czas nie ma znaczenia. Zegarek mógłby w ogóle nie istnieć. Dzień tygodnia również nie bardzo ma znaczenia. No chyba, że musisz gdzieś, dokądś, stąd wyjeżdżać i wracać. Ale my ile tylko możemy. Cieszymy się. Tym odludziem, tym spokojem ładujemy baterię. z czajnika nalewam do miski niewielkiej dolewam trochę zimnej wody siadam w kuchni przy maszynie do szycia napędzanej nogą rozstawiam się z małym lusterkiem i gole się Wszystko to robię niespiesznie. Spoglądając przez okno na ogród. Po czym wychodzę na podwórze. Biorę młotek, kilka gwoździ, kawałek drutu. I idę poprawić płot. Niektóre sztachety... Nie bardzo się już trzymają. Po czym siadam na słońcu w altance i patrzę jak mija ten dzień. Tu nie ma internetu. Tu świat się nie spieszy. To jak podróż w inny wymiar. Fajnie jest na wsi. Gdzieś na końcu świata w małym domku. I pewnie wtedy jak wrócimy do domu, pomyślimy trochę i porównamy to nasze życie codzienne do życia w takim małym domku, to wszystko wydaje się nieco inne i nabieramy dystansu i do tego świata, i do tamtego. Warto czasem zatrzymać się i pomyśleć. Zrobiłem chwilę przerwy, bo akurat byłem sprawdzić, jak tam kiełbasa na grillu. A teraz właśnie wracam ze sklepu. Z perłą niepasteryzowaną z tych stron gdzie co kawałek na specjalnych palach rozpięte są krzewy chmielowe, na których już niebawem pojawią się szyszki. A przed chwilą właśnie wyminął mnie żuk, który jest nieczęstym widokiem w Polsce, a tutaj takie auta widuje się na co dzień. Golf dwójka. Polonez, Maluch, duży Fiat. Do tych stron kwiat. Można by tak zarymować. Obok tego parku, gdzie teraz szkoła, o czym wcześniej wam mówiłem. Słucham śpiewu ptaków, delektuję się zachodzącym słońcem, i cieszę się tą chwilą. Piękne dźwięki dookoła. Jestem już tutaj przy wejściu do tego starego dworku. Przede mną kotek czarny w białych skarpeteczkach skrada się też do tego parku. Pewnie po jakiegoś ptaszka. Słyszycie to? Słońce właśnie zbliża się ku linii horyzontu, niedługo zachód. A ja upajam się tą chwilą. Niesamowita feria dźwięków Jakże różna od tych w mieście Gołębie, sikorki, wróble Stara szkoła, w starym dworku, z jakże ciekawą architektonicznie wieżyczką. Niewirków, prawie koniec świata. Dwadzieścia parę kilometrów od Zamościa w stronę wschodnią. I tak to wygląda. Świtnące kasztany, zachód słońca. Jakże pięknie musiało być tu kiedyś. Dzisiaj to zaledwie majaczące wspomnienie świetności tych terenów. Bardzo lubimy tu przyjeżdżać. W tym małym, starym domku mamy taki pokój na piętrze, w ogóle piętro na zimę jest zamykane na taką specjalną zasuwę, tak żeby nie trzeba było go ogrzewać ogrzewany jest tylko dół w tym domku, w którym mieszka babcia babcia starowinka i później wiosną albo latem, kiedy przyjeżdżamy otwieramy tą górę Zbieramy wszelkie muszki, pajęczyny, doprowadzając to miejsce do stanu używalności i z radością korzystamy z dobrodziejstw tego miejsca, z tej ciszy. Tu nie trzeba myśleć o niczym. Tu wystarczy być. Piękne są takie tereny. Mam nadzieję, że i Wy macie podobne doznania i równie fajnie i ciekawie spędziliście ten długi weekend. Bo ja, powiem szczerze, uwielbiam takie zadupia. I choć może ciężko byłoby mi się przerzucić i mieszkać tu na co dzień, to na czas odpoczynku uwielbiam od odludzie i takie właśnie czyste, pierwotne, dzikie tereny. Żywy. ślimaki winniczki kwitnący bez dwustuletnie niemal drzewa i stara, stara gorzelnia w oddali, kiedy zajdzie słońce za chwilę pojawią się kumkające żaby na przewodach wysokiego napięcia Leniwie przesiadują jaskółki. Co za boga chwila! Spokojnie, nieśpiesznie dopijam moją perłę niepasteryzowaną. Wracam z tego spaceru. Ach, nagrywałbym ja tych odcinków bez Niku, gdybym tylko miał więcej czasu na to. A powiem szczerze, że najlepiej nagrywa mi się w samotności wojewódzką bazę okrętów podwodnych. A jakoś tak jest, że zazwyczaj nigdy nie jestem sam. Zrobię jeszcze zdjęcie tego ślimaka winniczka. Ślimak, ślimak, wystaw rogi, dam ci sera na pierogi. Bo taki ślimaczy jest ten odcinek. Rozwleczony, niespieszny. Bo gdzie tu się spieszyć? tak i tak ładnie ćwierkają, że nawet nie chce mi się stąd iść. w już zaszło za horyzontem. Gdzieś w oddali na horyzoncie majaczą wolno przesuwające się samochody. Piękny księżyc w pełni pokazał się na niebie. idę w stronę starej gorzelni. Stary, taki zdewastowany budynek. Odmalowana ta część, w której mieszka parę osób, bo widzę, że tutaj jest jakaś część mieszkalna. Dookoła sama równina. Ogromne pałacie, pól. Dosłownie nic nie widać na horyzoncie, nawet domów za bardzo nie widać. No naprawdę, taka natura, dzicz. Wszędzie te ptaki. W odległości jakichś dwóch kilometrów widać młyn. Stary, stary młyn, ale czynny wciąż. I to tyle, bo nic więcej tu nie ma. Droga asfaltowa taka dziurawa. Miejscami ciężko dosłownie po niej jechać. Spod spodów wydobywają się fragmenty drogi takiej brukowanej Jeszcze pewnie z połowy XIX albo z początku XX wieku. Dookoła trochę lasów. No i to tyle. Dużo tutaj dzikich kaczek. Opustoszałych domów, bo tak, moi drodzy, tutaj pełno jest domów, w których dawniej ktoś mieszkał, a teraz nikt nie mieszka. Jakże inny to krajobraz od takiego miejskiego. Jestem zafascynowany. Za każdym razem, jak tutaj jestem, to jestem dosłownie zafascynowany tym miejscem. Dźwięk koszonej trawy, kosą. Bardzo przyjemny. Takie proste życie. Rydzy już na horyzoncie, nad sadem. Niesamowity zapach bzu, kwitnących jabłoni, skoszonej trawy, skoszonego mlecza. Ptaki jeszcze świergolą, ale tuż po zmroku. Zapewne przestaną. Udadzą się na spoczynek i udamy się i my. Trochę dzisiaj padało i byliśmy w Zamościu. Piękne, naprawdę piękne miasto. Perła architektury XVI wieku bodajże, bo miasto powstało chyba gdzieś w okolicy, mogę tutaj się pomylić, ale gdzieś w okolicy 1560 roku. Niesamowity rynek, dużo większy jak w Rzeszowie, chyba Niemal dwa razy. Wspaniałe kamienice. Kolorowe. Piękne, ozdobione. Niesamowity ratusz z pięknymi schodami. I takie scenki jak ludzie na tych schodach robiące sobie zdjęcia. Pani w stroju mieszczanki. Z parasolką przechadzająca się po rynku, z którą można sobie zrobić zdjęcie. Pani sprzedająca watę cukrową. Liczne kafejki, sklepiki z pamiątkami, aniołki, koniki, bardzo dużo ceramicznych wypiekanych, ozdób, cukiernie, kamienice z tradycją wieloletnią, niektóre podpisane, do jakich rodzin należały. I w tym wszystkim my spacerowicze. Nie spieszący się w ogóle, nie liczący czasu. Oderwani zupełnie od rzeczywistości. Chłoniemy te piękne chwile i ten klimat. O, lubię na stereo! On mówi <Merci> o niemieście, co z niego A A ja we wsi mieszkam. Wciąż są w góry, co to z ty. Mówią brudny, A ciągle Take a shortcut, It's